I dzisiaj znów Gwiezdne Wojny. Powracamy do komiksowych Gwiezdnych Wojen, ale na chwilę Wielka Republika schodzi e, na drugi plan. Wracamy do eventu Mroczne Droidy, której rozciąga nam się niemiłosiernie w e, konglomeracie podcastowym. I dzisiaj omówimy zeszyt, tom pod tytułem Drużyna D, który nie jest tomem e, wchodzącym w skład żadnej głównej serii. Jest takim dodatkowym albumem wydanym jako Ostatni album, coś jak e, mieliśmy w przypadku pierwszego eventu Wojna Łowców Nagród e, jeszcze jedno zadanie. Chyba taki tytuł miał ten, ten tom. Tak. E, aczkolwiek to nie jest rzecz, która rozgrywa się jakoś potem. To nie są jakieś dodatkowe opowieści. To jest historia, która skupia się na droidach i opowiada e, rozdział co się wydarzyło pomiędzy wyrzuceniem Artuditu ze statku przez C3PO zarażonego plagą, czyli coś, co widzieliśmy w głównym evencie Mroczne Droidy a y, momentem, w którym nagle pojawia się drużyna D w kolonii drugiego objawienia u Ajaxa Sigmy i proponują swoją pomoc w zabijaniu. I to też widzieliśmy w głównym evencie y, y, Mroczne Droidy. Czyli tak naprawdę no, zapełnia pewną białą plamę, którą mieliśmy w tym głównym evencie. Ale zanim przejdziemy do komiksu, zanim przejdziemy do fabuły i tego, jak nam się to podobało, no to kto odpowiada za ten komiks? Komiks drogi Jerry. Za scenariusz odpowiada Mark Guggenheim, który w zasadzie, to też trochę pewnie rozwiniemy, wygląda na jednego z projektantów czy pomysłodawców tego eventu, bo nagle okazało się tutaj w tym komiksie, że w zasadzie ten rdzeń, za którym solo szczubakom się Uganiali, no to był właśnie rdzeń Ajaxa Sigmy, czyli tak naprawdę mieliśmy tam zasiane ziarno, którego owoce zbieramy właśnie w Mrocznych Droidach. A za rysunki odpowiada salwa. Espin, która w zasadzie w Gwiezdnych Wojnach tylko tę drużynę D rysowała i jest wymieniony również we fragmencie zatytułowanym Księga jaksa David Messina i to jest twórca, którego my już kojarzymy, o którym mówiliśmy, bo on między innymi pojawił się w serii Solo i Chewbacca oraz w Wojnie Łowców Nagród w zeszytach od 3 do 5. także no tak jak mówię już widzieliśmy jego dokonania w Gwiezdnych Wojnach wcześniej. Okej, okay. Drużyna D to jest krótki komiks, to jest czterozeszytowy komiks i w wielu miejscach on ma bardzo mało tekstu, także czyta się go bardzo szybko. Nie ma z nami Rycha, żeby nam streścił fabułę, ale to ja wezmę na swoje barki i spróbuję zastąpić dzisiaj Rycha i myślę, że w trakcie, jak będę opowiadał, co tutaj się kolejno Dzieje to, będziemy sobie to komentować, bo to chyba, chyba tak będzie najlepiej. Czyli drużyna D to jest po pierwsze nawiązanie do drużyny, która była w serialu. Wojny Klonów. Dziesiąty odcinek piątego sezonu pod tytułem Sekretne Bronie opowiadał właśnie o drużynie D, o uformowanej drużynie droidów. Kilka odcinków serialu Wojen Klonów było skupionych tylko na droidach. One były specjalnie wyróżnione, miały niebieskie logo. Ja przyznam, że kompletnie nie pamiętam tego odcinka. Widziałem go no, 12 lat temu. Eee, I Tutaj tak jak powiedziałem, zaczynamy od tego momentu, gdy Artuditu został wyrzucony ze statku i pierwsze, nie wiem ile, ale z osiem stron to jest po prostu Artuditu dryfujący w przestrzeni kosmicznej i wydający tam te swoje dźwięki. Pipi popa nie? I tak się po prostu przewraca strony, jak on sobie dryfuje od jakiejś skałki do skałki, aż napotyka statek kosmiczny do którego udaje mu się dostać i tam spotyka starego znajomego właśnie z drużyny D z serialu Wojny Klonów. Pomaga mu w, tym, w uruchomieniu statku, ale ten ma swoją robotę, więc tak naprawdę zabiera go tylko na najbliższą planetę, gdzie spotykamy Choppera. Chopper był tutaj zapowiadany, że będzie miał swoje, swój gościnny występ, no i jest to tak naprawdę cameo, bo Chopper nie chce pomóc Artuditu, On ma swoją tajną misję i tak naprawdę go to nie obchodzi. I mamy tutaj kolejny dialog na zasadzie pipipi, wów, wów, i naszego droida, który nam to tłumaczy. No tak, to, to, to jest tutaj to podprowadzenie tak naprawdę do. Początku budowania tej właściwej naszej drużyny, tak jak mówisz, to już jest coś, co będzie charakterystyczne w zasadzie dla dalszej części tego komiksu, czyli bardzo dużo popiskiwania droidów mało tekstu. No i ten początek no to są właśnie te, te dwa kamea tak naprawdę, no bo ci nasi bohaterowie których tutaj spotykamy no oni później będą schodzić na dalszy plan czyli to jest tylko takie nawiązanie do tego szerszego lore bo z jednej strony serial animowany Wojny Klonów z drugiej strony serial animowany Rebelianci przy czym ja ci powiem, że to spotkanie z stoperem mega mnie rozbawiło jak nasze droidy dyskutują o tym jak wygląda ta misja i że jeden drugiemu nie może powiedzieć jaka to misja, bo przecież jest tajna no to znów jest pewna cecha tego, tej serii, że ten humor nie jest może wysublimowany za bardzo, delikatnie rzecz ujmując w wielu momentach no ale nie zmienia to postaci, że, że dosyć bawi tym bardziej, że czuć tutaj że Chopper z R2D2 chyba jakieś te zaszłości mają więc no, było to całkiem zabawne i, i pocieszne tutaj, jeżeli chodzi o to wprowadzenie do głównej akcji. No to było kilka takich zabawnych rzeczy. Po pierwsze to, że nasz droid z Wojen Klonów tłumaczy tę rozmowę i w pewnym momencie oni mu mówią swoim piszczącym głosem, że przecież siebie rozumieją. No ale nie, ja jestem tu mediatorem, nie? I to tak, tak naprawdę dla nas czytelników. Gdy <śmiech> tak, wspominają tak. drużynę D, no to Chopper to komentuje, swoim jakimś tam łofłow, a no, nasz droid mówi, że to nie było zbyt miłe i to fajnie, bo to w sumie pasuje do różnych wersji angielskich, jak również różnych wersji polskich. Co nam się w głowie urodzi z literką D i rozwinięciem skrótu, to, to jest to dosyć zabawne. I ten żart, który tutaj się przewija, no to to jest jeden z trzech żartów tak naprawdę, na których opiera się ten komiks. I ja już ja, ja do, te dwa kolejne wypunktuję w odpowiednim momencie, ale już teraz powiem, że Ech, trzeba mieć dzień do tego komiksu, bo ja go czytałem z miesiąc, z półtora miesiąca temu, nie, do, nie doczytałem do końca i chyba miałem zły dzień i w tej dawce mnie to średnio bawiło wtedy. Dzisiaj usiadłem i łyknąłem ten komiks na raz i wszystkie te żarty mnie bawiły, bo to jest jednak oparte na trzech żartach, które w komiksowych Gwiezdnych Wojnach mieliśmy już dziesiątki, setki razy, no to jest jeden, mm -hmm, to co tak. tutaj widzimy i co przewija się przez calutki ten komiks, to jest ten rodzaj żartów, gdzie jedna osoba nie mówi e, ludzkim, zrozumiałym dla nas głosem, a druga to komentuje i, i bierze udział w dyskusji, a my z kontekstu wyczytujemy, dopowiadamy i, i jest to śmieszne. I to, co jest śmieszne w rozmowach Hanna z Czubaką, czy Lando z Czubaką, czy kogokolwiek z Czubaką, e, chociaż cały czas oparte na tym samym motywie, no tylko, że do tej to było w małych dawkach, a tutaj jednak to są cztery zeszyty, mocno tym wypełnione, także mówię, trzeba mieć dzień, żeby się tym bawić. No ale to jest o tyle zabawne, że tutaj czuć z kontekstu, że to są wszystko przekomarzanki, nie? I to powoduje, że to naprawdę jest po prostu dosyć zabawne, bo im dalej, tym nasza drużyna jest coraz mniej dopasowana, coraz bardziej charakterologicznie skonfliktowana i właśnie nie nieprzystając do siebie, no i te, te żarty, no, mnie osobiście bawiły już przy pierwszej lekturze i kiedy wróciłem do tego komiksu, no to też nie będę ukrywał, że um, uśmiechałem się, kiedy przewracałem strony tutaj te, tego otwarcia naszego. No tak, to zawsze są gwiezdnowojenne przekomarzanki, yy, no, yy, na, w, róż, na, na, na różny, w różnych miejscach na skali, w zależności od tego, kto z kim rozmawia. Ale tak, no mówię, mnie też to bawiło. Tylko, że no, Nasi bohaterowie ci gościnni znikają, a Artuditu udaje się do triple zero, żeby z, z nim zbudować drużynę, no bo Artuditu chce uratować Citripio, który jest zarażony plagą, no a Triple Zero może nie jest zainteresowany ratunkiem, no ale jego kompan, odpowiednik Artuditu został też zarażony plagą, więc dobierają się dwie części z dwóch duetów, ale zanim to nastąpi, mamy tę księgę Ajaxa. I to jest geneza Ajaxa Sigmy która, kurde, jest ciężka, bo ten pierwszy zeszyt, mówię, on się składa tak jakby z trzech segmentów. Najpierw jedna, trzecia to jest artu, który leci w przestrzeni i tam tylko są bibi, bibi bi i, i po prostu przewracamy strony i widzimy różne ustawienia artu. Potem mamy te żarty z tymi dwoma cameo, a potem mamy nagle genezę sprzed, nie wiem, kilkuset lat, nie pamiętam dokładnie umiejscowienia na timeline'ie, która jest wypełniona tekstem, informacjami, których trochę nie rozumiemy bo mamy tu też spotkanie z lukiem i walkę z lukiem, Mamy walkę z jakimiś Jedi kiedyś na, na, na pewnej planecie. Yy, mamy właśnie to założenie kolonii drugiego objawienia i, i jakaś, jak, jakiś problem z przeszłości, który miał Sigma i, i to, że on jest gdzieś tam w legendach uznawany za mordercę i za złego. Yy, dużo informacji i, i ja, ja ci powiem, że ja czułem takie takie naprawdę pocięcie tego pierwszego zeszytu. Znaczy jest, jest to pocięte, przy czym ja ci powiem, że ja aż do tego stopnia, co ty sygnalizujesz, nie miałem z tym problemu, dlatego że wydaje mi się, że Zasadnicza część tej księgi Ajaxa jest prowadzona tak dosyć liniowo, no bo my mamy po prostu taką prehistorię, kiedy widzimy jak doszło do powstania Ajaxa Sigmy jako wolnego droida, który stanął na, na czele buntu innych droidów i mamy właśnie na księżycu Klingona walkę pomiędzy droidami a Jedi. Mamy porażkę. Mamy później pokazanie na jednym kadrze tego rdzenia naszego droida i to jak Han z Czubaką zakupują na końcu Hana Solo i Czubaki właśnie ten rdzeń, który mieli dostarczyć do dżaby. Do mamy w końcu odnalezienie tego rdzenia i założenie kolonii. I do tego momentu to było dla mnie dosyć wiesz, przejrzyste i czytelne. Ale mamy później taki moment, że Ajax Sigma postanawia wrócić na ten księżyc Kliksona, czyli na to miejsce swojej rewolty. No i to jest coś, co mnie mocno wybiło, no bo tu się pojawia luk. I, i to jest kompletnie dla mnie niezrozumiałe. Przy czym jak zacząłem grzebać, jak do tego doszło, no to tu jest ciekawostka, i y, trochę nie rozumiem, dlaczego Egmont y, się nie pokusił na coś, co zobaczymy w kolejnych tomach Star Warsu znaczy, i bardziej Marvel, nie? Egmont no, bo... robi to, co ma Marvel. No, no, no właśnie, ale to, to, to, to nie wiem, dlaczego właśnie Marvel tego nie zrobił, bo y, ten fragment, y, czyli to spotkanie Ajaxa Sigmy z Luke'iem, to jest coś, co się pojawiło w takim komiksie Star Wars Revelations. To jest bardzo specyficzna rzecz, my może o nim kiedyś pogadamy, więc ja tu się nie będę rozwodził, natomiast to jest taki komiks, który zbiera nam historię z różnych serii komiksowych Gwiezd Nowojennych pod jednym szyldem i to są takie teasery rzeczy, które właśnie później będziemy mogli śledzić w innych seriach. No i w tym Revelation z 2022 roku. Tam mieliśmy doktor Afre, mieliśmy Hanna Solo i wejdera, Łowców Nagród i Gwiezdne Wojny i właśnie tam dochodzi w tych objawieniach do spotkania Luka z Ajaxem Sigmą i to jest o tyle interesujący też komiks, że my, nam uciekł jeden kontekst tak naprawdę, tak jak my to czytamy w Polsce, dlatego że te objawienia jasno sugerują, że w oryginale czyli tak jak to ukazywało się w Stanach to te mroczne droidy były prowadzone w taki sposób, żeby nam zasugerować, że to Ajax Sigma będzie tym Nemesis naszych bohaterów bo to, to z tych objawień jasno dosyć wynika no ale kiedy my nie mamy tego jednego zeszytu i mówię nie wiem dlaczego Marvel tego nie dał bo w kolejnych tych tomach na przykład dał te fragmenty z objawień kolejnych no to to, to jest po prostu niejasne, no bo nagle tam się pojawia luk, nagle dochodzi do jakiejś walki i wracamy do, do naszych droidów, także no faktycznie w tym momencie to ten zeszyt jest taki bardzo mocno wyraźnie przecięty na pół, a w zasadzie jeszcze ta, ta się Jaksa jest jeszcze na pół przecięta tak naprawdę. Mhm. Znaczy wiesz, no, y, Drużyna D to jest ostatni komiks y, z serii Mroczne Droidy, więc no, y, zakłada się, że już mamy poprzednie przeczytane, więc jeśli tam był ten fragment, to powinniśmy go znać. Nie? No, ja na przykład nie czytałem jeszcze Doktora Afry i Łowców Nagród cały czas, y, chociaż... No, posypuje głowę Ale nie, popiołem. ale tam też tego nie ma. Aha, Właści, też tego nie ma, ale nie. nawet to, wiesz, to, nawet jakby to, to, to, to, to, było to... Też tego nie ma, nie? No, no, ale wiesz, nawet jakby było to z drugiej strony, to jest czterozeszytówka, no, co szkodzi tutaj dokleić nawet cały piąty zeszyt, nie? I, i mieć normalny, no, dokładnie. Na, nadal cienki album tak naprawdę pięciozeszytowy. No dobra, dobra. To potem już formuje nam się ta właściwa drużyna B z tego okresu. Czyli r dociera na planetę, na której Triple Zero sieje zniszczenie i postrach wśród mieszkańców i chce wszystkich zabijać. BT1 również, tylko że każdy samodzielnie, bo BT1 jest pod wpływem plagi. E, sieje zniszczenie, walczy z jakimś cyborgiem. No i Artuditu namawia triple zero, żeby, uleczyć BT-1, ma na to jakiś pomysł i docelowo, żeby też pomogli mu potem uleczyć c 3 I tutaj mamy ten drugi, e, to znaczy od tego momentu zaczyna się i do końca trwa ten drugi rodzaj humoru, czyli w, w chwili, gdy pojawiają się nasze zabójcze droidy, no to mamy wszelkie żarty z morderstw, tortur e, i wszelkie makabry. I znów to jest coś, co czytaliśmy dziesiątki, jak nie setki razy w komiksek wieznowojennych. Zawsze podkreślamy, że to już nas nie powinno bawić, a i tak nas bawi, no tylko, że tutaj dostajemy to w większej dawce i no, też mam świadomość, że to w tej większej dawce może mm, nie być aż tak zabawne, gdy mamy jakiś zły dzień, ale jak ja dziś czytałem, zresztą poprzednio też w kilku miejscach, to się nadal kulałem ze śmiechu, nie no, te, te żarty są doskonałe. Ja powtórzę tylko, że nie powinno mnie to bawić, a bawi mnie to do łez, jak tutaj na przykład w którymś momencie Triple Zero parafrazuje znane powiedzenie, że kiedy masz tylko do dyspozycji młotek, każdy problem wygląda jak ludzka czaszka, to szczerze mówiąc z parsknąłem śmiechem po prostu na, na cały regulator. No a tutaj ten, tego humoru związanego z morderstwami, torturami i innymi rzeczami jest bardzo dużo, no bo to nie tylko Triple Zero, który na przykład ubolewa, że musi rozwalać droidy i to nie jest to samo, bo nie ma krwi, jak to w przypadku istot żywych, ale mamy tutaj AG88, który z kolei jest tym takim logicznym, rzucającym statystykami łowcom nagród i z starcie tutaj tego wygadanego Triple Zero z nim też jest wyjątkowo pocieszne. No a dołącza do nich Forlom, którego losy czy to jak on się tutaj znajduje, to początek tej historii przeczytacie w łowcach nagród. Jeżeli ty mando nie czytałeś, to tam to, to tamto właśnie też jest. Jak to, jak to się stało, że forlom odłączył się od całej ekipy Tongi no i ten drugi zeszyt kiedy dochodzi do, do spotkania tej naszej ekipy no mnie naprawdę przyznam otwarcie bawił, tym bardziej, że to jest jeszcze w takim trochę westernowym klimacie robione, bo to się wszystko rozgrywa w takim miasteczku, które wygląda po prostu dosłownie jak przeniesione z jakiegoś westernu takie niskie chatki jak w jakimś nie wiem przy, przygranicznym z, z, z, z graniczącym z Meksykiem amerykańskim miasteczku, także no mnie bawiło to mocno. No, to, że to są Owcy Nagród, to wiem, bo akurat w tym tomie dość dobrze zadbali o to, by w ramkach dawać przypisy, gdzie jest rozwinięcie albo początek danej historii, nie? Bo tutaj takich rzeczy jest więcej mhm, i za tak, każdym tak, razem tak. dbali o to, żeby żeby to się pojawiło w tym komiksie. I tak, mnie to bawiło, bo od tej pory w zasadzie mamy już tylko droidy i te wszystkie żarty się miksują. I to jest zarówno właśnie te żarty o morderstwach, zarówno to tłumaczenie i odczytywanie rozmowy z kontekstu, z wypowiedzi jednej postaci, plus różne tam podsumowania, one-linery na koniec, albo jakieś krótkie, szybkie dialogi jednozdaniowe pomiędzy danymi postaciami. I tutaj się można kulać ze śmiechu i w każde każdy z każdym jakąś walkę prowadzi albo jakieś przepychanki słowne. No e, BT-1 zostaje uzdrowiony, ale i tak schodzi z planszy, no bo zostaje uzdrowiony e, dość silnym ładunkiem i, e, i no, na razie jest nieprzytomny. Nie bierze udziału w walce. Zresztą sam Triple Zero też nie bierze przez jakiś czas, bo jest wyłączony i ma zostać dostarczony jako nagroda, a e, dopiero budzi się gdzieś tam w trakcie i jest zachwycony, że walka jego życia właśnie odbywa się w tym momencie. E, no i ten zeszyt jest, jest naprawdę przeuroczy. E, natomiast nasze droidy no, muszą zdobyć lokację Sigmy, ponieważ no, mają świadomość, że ktoś taki istnieje e, i one chcą udać się do pałacu Dżaby. Ale tak. żeby tam się. Ale, udać. ale wcześniej jeszcze y, jest y, to spotkanie z y, naszą no droidą. To jest trzeci typ żartu, nowy, tego jeszcze nie było, czyli dwa zakochane droidy i inne droidy komentujące to albo przerywające i triple zero, który odkrywa, że również nastrój potrafi zabić. E, pojawia się e, droidka różowa e, QTKT. Czyli w skrócie Cutie. To jest droidka, która właśnie była w drużynie D w wojnach klonów. To jest dość ciekawa historia różowego Artu, bo różowy Artu pojawił się w 2005 roku, czy w 2004, kiedy na raka mózgu zachorowała Katie Johnson, córka Albina Johnsona, założyciela Legionu 501. I ona wtedy poprosiła, żeby jej zbudować, takiego różowego artu, żeby on jej pomagał w tych chwilach. Ostatecznie w 2005 roku zmarła na raka mózgu. Ten Artur został zbudowany, a finalnie... Na czwartym Celebration została wypuszczona oficjalna figurka. Tylko że tamten Artu nazywał się Artu KT. Możecie przeczytać te, te historie chociażby na stronie artukt.com, gdzie jest dużo zdjęć. No smutna opowieść. Ale właśnie pamiętam, jak wchodziły wojny klonów i na zdjęciach promocyjnych pojawił się różowy Artu. No to spekulowano, czy to będzie. Ten model. No to nie jest do końca ten model, ma też inną nazwę i troszeczkę inaczej wygląda, ale sam fakt, że w nazwie pojawia się też KT, bo to jest, tak jak mówię, QT, KT, czyli litery KT, które mm, po rozwinięciu, po przeczytaniu tworzą imię KT no to podejrzewam, że jest to jakieś nawiązanie, no i sama historia smutna, ale wątek w komiksie przeuroczy, randka, w sensie spotkanie to nie jest randka, no ale sam na sam, poszedł tam Bartu sam ich dyskusje i przerywane dyskusje z tą droidką, fantastyczne, nowy trzeci rodzaj żartu między droidami, który był też uroczy. Tak, no to, to był czadowy element, bo tak jak mówisz, no to, ten, ta scena, ten moment, w którym Triple Zero ładuje im się i przerywa im teta-tet, no to po prostu też solidnie parsknąłem, bo no. nie, nie, nie spodziewałem się w ogóle, że taki rodzaj żartów nam tu wiedzie, a to jest później jeszcze parokrotnie wykorzystywany motyw właśnie to, że r tu jest jest wyjątkowo tutaj zakochany i zadowolony z tego, że ma okazję współpracować ze, ze swoją dawną miłością. No i mamy zresztą tutaj dramatyczne sceny w tym zeszycie, no bo nasza cutie w którymś momencie jest bliska śmierci. Także bardzo, bardzo fajny motyw i, i podobało mi się też jak tutaj to wszystko jest rozpisywane. No i ostatecznie wszyscy trafiają na Tatooine, do Pałacu Jabby, gdzie z serii Star Wars, tej głównej, wiemy, że tam cały pałac został opanowany przez droidy opanowane plagą, że tam znajduje się chory Lobot, chory któremu pomaga Lando. Oni też mają swój krótki występ w tym komiksie. Te dwie drużyny przecinają się na chwileczkę. No i co istotne, a to już wcześniej wypływa, Wszystkie droidy zarażone plagą chcą dopaść Artuditu, chcą zniszczyć tego niebieskiego astromecha i to się trochę na tym skupia. One dążą do tego, żeby go załatwić, a nasze pozostałe droidy z drużyny D korzystają z okazji, że mogą ponaparzać się, stoczyć bitkę, rozwalić kilka łbów. No i ostatecznie do, nasi bohaterowie zdobywają e, namiary na Ajaxa Sigma f, f, i komik kończy się sceną, którą znamy z e, eventu, czyli nasz e, Ajax Sigma jest gdzieś tam załamany, jest na rozdrożu, ale w tym momencie za jego plecami pojawia się ekipa, e, która jest gotowa do pomocy, gotowa do zabijania i tak naprawdę właśnie komik kończy się ramką, że ciąg dalszy tej historii w komiksie. Mroczne Droidy. No i ja Ci powiem, że ten czwarty zeszyt y, też mi się podobał, y, bo... Y... Szalenie fajnym pomysłem z perspektywy eventu było to, że nasza ekipa spotyka Lando i Lobota, gdzie zresztą też jest dosyć zabawny żart, bo i jedni i drudzy są w przebraniu, ale przebraniu tym z gatunku okularów Clarka Kenta i, i, i tak patrzą na siebie i, i wyglądacie znajomo i tak się mijają po prostu zastanawiając się czy to na pewno no ta ekipa, ale, ale patrząc na te ich przebrania, no to mówię to, to naprawdę było to szalenie urocze ale też, no, ja lubię takie motywy, gdzie czuję, że ten event jest w pewien sposób przemyślany i te wydarzenia się miksują no i doprowadza nas to do, do, do tego finału, tak jak mówisz do, do serii Mroczne Droidy no i tak naprawdę to, to akurat może być pewien problem no bo ja już w którymś momencie to się zorientowałem, że to pewnie prowadzi po prostu do, do tej sceny. No ale samo to powoduje, że z jednej strony ten komiks no jest zabawny, jest uroczy i no naprawdę ma potencjał nawet, żeby do niego wracać jako taki feel good lektura, po prostu gwiezdnowojenna. No ale z drugiej strony, no to ewidentnie jest coś, co. No, nie do końca jest autonomiczne. No, chyba, że po prostu y, spotkanie z Ajaxem kogoś usatysfakcjonuje, no bo można powiedzieć, że to jest pewien kamień milowy na, na drodze naszych droidów. Y, no ale czuć, że jest to historia urwana i że trzeba ją kontynuować dla, dla pełnego kontekstu. Po prostu. Tak, no bo niby wiesz, ta, ta główna historia dociera gdzieś tam do końca i widzimy jakąś przygodę droidów, ale na przykład wyleczenia Citripio nie ma, a to też jest y, przecież mhm, punkt tak. wyjścia. Nie? Po to oni wszyscy się łączą, żeby do tego doprowadzić, a do tego nie doprowadzają. No, e, także tak, no te, ten event od samego początku, no, od pierwszego komiksu z tego eventu, mówiliśmy, że on jest o tyle specyficzny w porównaniu z poprzednimi, że mm, same komiksy niekoniecznie będą autonomiczne. No, główny komiks nie był do końca autonomiczny, było naprawdę dużo dziur, luk do wypełnienia i ten dodatkowy drużyna D też nie jest autonomiczny, ale one są bardzo dobre jako części eventu. Bo naprawdę, no ta drużyna D to jest, ja zakładałem, że to będzie dodatek, taki, taka pierdółka, żeby jeszcze coś sprzedać, żeby trochę pośmiać się z tych samych żartów i tyle. A on się bardzo mocno przecina z tymi komiksami, mhm. jednocześnie tak. serwując nam zabawną, fajną historię. Także ja jestem mega zadowolony. Nie pamiętam, czy ten dodatkowy komiks przy pierwszym evencie Wojna Łowców Nagród tak, tak wyglądał. Tam były jakieś historie chyba z tego, O nie, co on pamiętam. był zupełnie inny. Tam no. były cztery historie, to była taka antologia i on był dosyć nierówny, bo ja go dosyć dobrze pamiętam i tam były historie bardzo fajne, ale z drugiej strony też no, nie wszystkie trafiały. No ale to, też to wiesz... Po pierwsze, a po drugie, no one były też, właśnie przez to, że to były jedno jednozeszytówki, no one były też zupełnie inaczej jakby na tej całej linii eventu, można powiedzieć poukładane, więc tamten album no, inaczej się wkomponowywał po prostu w cały event. No. A tu jest jednak rzecz, no jednak potrzebna, no bo e, Artuditu w w głównych komiksach ląduje w przestrzeni kosmicznej, a potem nagle znajduje się gdzieś. No oczywiście, możemy sobie dopowiedzieć. No uratował się jak zwykle i, i tej przygody znać nie musimy, ale dostajemy fantastyczną przygodę, czterozeszytówkę, którą połyka się na raz i, i fajnie uzupełnia to wszystko. No i przecina się też z innymi seriami, plus z Hanem Solą, Han Solo i Czubaka, co jest w ogóle e, jakimś wow, bo w ogóle bym o tym nie pomyślał, e, że, że to, co tam się działo, tak jak mówisz, no, będzie mm, prologiem do tego eventu, y, więc pod tym kątem, dla mnie to jest naprawdę bardzo fajny komiks. No to, to jest w ogóle na koniec taki element, który ja ponownie chciałbym bardzo pochwalić, bo my wielokrotnie o tym mówiliśmy przy filmach i serialach, że trochę nam tego brakuje, nie? Takiego jakiegoś większego planu i takiego przenikania i poczucia, że to jest właśnie rozszerzone uniwersum na pełnej, no a tutaj komiksowi twórcy nas bardzo mocno zaskoczyli, no bo ja nawet w pierwszej chwili, jak tutaj jest odniesienie do Han solo i czubaki i informacja, że właśnie Jabba chciał ten rdzeń, to ja taki miałem, taką miałem zawiechę w ogóle, ale o, ale o co chodzi? Nie, musiałem dopiero sobie przypomnieć, że faktycznie przecież to było, no bo to jest z perspektywy akcji tego komiksu, no to, to jest tam kilkanaście miesięcy, jak nie, nie dłużej, przed tymi głównymi wydarzeniami, no i, i to jest naprawdę fajny patent. No, mówię, dla mnie jedyny taki minusik to jest brak fragmentu tej historii z objawień, bo, bo naprawdę nie rozumiem, dlaczego oni tutaj tego nie dodali. Albo tutaj, albo w Gwiezdnych Wojnach. To już tak naprawdę jest dla mnie wtórne, ale wydaje mi się, że o ile, bo ja te, te pierwsze objawienie przeczytałem w całości o ile tam w zasadzie te pozostałe historie jakiegoś aż tak fundamentalnego znaczenia nie mają, no to tutaj ten brak jest zauważalny, no i to mówię, no z naszej perspektywy to, to jest tylko ciekawostka, ale powiem szczerze, że akurat to mi się bardzo spodobało, że to też pokazuje, że, że na, na takie rzeczy jest plan po prostu, nie? To też narzekamy przy filmach, nie? Że nie ma żadnego planu tak naprawdę, a tutaj musieli mieć plan długoterminowy, że oni na, naprawdę spory kawałek czasu naprzód już teaseowali te mroczne droidy i no, takiego nam tutaj czerwonego śledzia próbowali sprzedawać w postaci zupełnie innego przeciwnika niż to się suma summarum okazało, także to też jest fajny element, wydaje mi się tak całościowo patrząc na to uniwersum. Tak jest. Natomiast rysunkowo mi się ten komiks podobał. On jest powiedzmy, że prosty do zrobienia, no bo tutaj prawie nie ma ludzkich postaci, więc nie ma mimiki, twarzy, no jest łatwiej nie zepsuć, nie rysując droidy, aczkolwiek też byli rysownicy, co te elementy, zbroje droidów rysowali bardzo źle, więc tutaj jestem pod tym kątem bardzo zadowolony kolorystycznie w jednym miejscu miałem problem. Jak pierwszy raz czytałem, to w ogóle mi się to bardzo nie podobało. Teraz trochę, teraz, teraz nie. Za drugim razem okej, okay, czyli właśnie ten zeszyt, który ty pochwaliłeś, ten westernowy. Bo on jest w... Te, cały czas ten jakiś taki właśnie zachód słońca. i Różowo-tło. Różowo-przechodzące w żółty i, yy, i takie tło. I teraz sobie zdałem sprawę, że to jest kurczę jak komiksowa mroczna wieża. Takie tła właśnie były w komiksowej mrocznej wieży, przy czym tam same rysunki były inne, bo z, wiesz, zamazane kontury ta, tam były mniej wyraźne. Mm -hmm, tak, One tak, tak znikały jakby mm -hmm. w, tym, w tym całym piasku pustyni i tym tle i ciemne twarze, a tutaj to, co widzimy na pierwszym planie jest bardzo wyraźne i bardzo ostre, a, a, a te różowe tła właśnie takie jak w Mrocznej Wieży. Aczkolwiek, no tak jak mówisz, to jest western, więc to pasuje do kosmicznego westernu, więc w sumie teraz nawet na to bym e, nie narzekał i nie mam tu innych e, wad. To, to też nie jest wada, nie no, żeby było jasne, ale to był jedyny moment, gdzie tak sobie pomyślałem, e, że tak sobie... E, podobał mi się i nie zauważyłem w ogóle zmian rysownika. Dopiero teraz przed nagraniem ty mi mówisz, że księga Ajaxa rysował kto inny. Ja na to nie zwróciłem uwagi, także to się też kleiło. Ja miałem podobnie, zaczynając od końca, też nie zwróciłem na to uwagi, no ale to też jest taka polityka, która jest często stosowana, że mamy retrospekcję i mamy po prostu innego rysownika, nie? Znaczy wiesz co, ten komiks tak odstawał, tak jak mówiłem, że nawet jakbyśmy zobaczyli, to to by nie był problem, nie? I w tym akurat w tym króciutkim segmencie były ludzkie postaci, więc on nawet pod tym kątem odstawał, ale też odstawał fabularnie, odstawał narracją, bo tam właśnie było nagle dużo tekstu po po długim fragmencie, gdzie tego tekstu nie było. Więc nawet jakby to było totalnie inaczej rysowane, to i tak by pasowało. Tak, nie? tak. No i mówię, to jest taka polityka, którą właśnie w komiksach się stosuje często. Wydaje mi się, że tutaj to zadziałało. Mi się rysunkowo też bardzo podobało. To, co tak naprawdę może być pewnym problemem, wydaje mi się, dla niektórych, to to, że te tła są takie mało szczegółowe. Nie? Że właśnie jest dużo jednolitego tła takich kolorów właśnie, różowy, jakiś żółty, czy jakiś tam ciemniejszy. No ale tak czy siak jakby efekt jest, jest taki, że mamy jednolite tło i na przykład tylko na walczące droidy na pierwszym planie. Ja to kupowałem, ale no, wydaje mi się, że dla części czytelników to może być jakiś tam delikatny problem. No ja całościowo jestem naprawdę bardzo zadowolony z tego komiksu i no, on dokłada kolejną pozytywną cegiełkę do całego eventu. No, póki co bardzo chwalimy Mroczne Droidy jako event gwiezdnowojenny. Zadziwiająco, no bo cały czas też do tego wracamy, że przecież ten event był dosyć mocno krytykowany. No a Mroczne Droidy, drużyna D bardzo dobry komiks, chociaż króciutki, chociaż to niby popierdółka, ale wydaje mi się, że jeżeli lubicie takie komiksowe Gwiezdne Wojny z humorem, z jajem, albo lubicie nasze Mordercze, Droidy, no to koniecznie powinniście po ten tytuł sięgnąć. Tak jest. Ja się tutaj w całości zgadzam. Nie wiem, kiedy skończymy ten event, no bo e, Łowców Nagród i Dr. Afre to jednak wypadałoby zakończyć z Rychem, szczególnie, że to ostatnie tomy tej serii. A tu za chwilę się zaczyna okres urlopowy, także e, drodzy słuchacze, nie zdziwcie się, jak to jeszcze trochę u nas potrwa. A za dzisiejsze nagranie bardzo Ci Jerry dż dziękuję. Dzięki również. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć! Cześć.